grzech, z powodu grzechu cierpimy my, ludzie, ale także stworzenie, natura. Rośliny, zwierzęta także mają choroby i także ich życie jest, można powiedzieć, naznaczone zepsuciem. I to zmieni się w momencie, kiedy nastanie czas, tysiącletniego królestwa, kiedy rośliny znowu będą rodzić, kiedy drzewa będą owocować 12 razy w roku, kiedy nie będzie nic brudnego, zanieczyszczonego i tak I dlatego stworzenie, o czym może nie mamy za dużo pojęcia, oczekuje objawienia Synów Bożych, to znaczy, kiedy my wraz z Panem już po pochwyceniu przyjdziemy na ten świat, i wtedy po sądzie nastąpi czas, tysiąca lat tego błogosławieństwa dla tej ziemi, ponieważ teraz spoczywa na niej przekleństwo. I to samo mówi wiersz 21. że stworzenie będzie wyzwolone, czyli to przekleństwo zostanie zdjęte. Jest tutaj to wyrażenie ku chwalebnej wolności dzieci bożych, czyli Pan Jezus wraz z nami, albo my wraz z Panem, Przyjdziemy na ten świat i to będzie zapowiedź tego właśnie y, błogosławieństwa. 23 wiersz mówi, y, że y, oczekujemy y, odkupienia naszego ciała. Tu chodzi o pochwycenie. Pochwycenie jest tym punktem, który zapowiada powtórne przyjście to najdłuższego.